Jest sobota, 10 listopada 2018 roku. Słuchacie właśnie 211 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Wasi wielebni i założyciele naszego nowego nawiedzanego kultu, ojciec Jarosław, czyli Michał Jakowicz. Witam ojca. Witam Cię, drogi ojcze Szymasie, witam słuchaczy. I właśnie, ja ojciec Szymas. Zapraszamy na audycję. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnym apostole. A dokładniej rzecz ujmując o filmie Apostol. O filmie Gareta Iwansa. Proszę nie mylić z Edwardsem, bo mnie się to ostatnio kilka razy zdarzyło. Edwards to ten od Godzilli, a Iwans to ten od Raidów. I właśnie pan od Raidów nakręcił teraz horror apostoła i nie wiem, chcesz coś o oczekiwaniach wspomnieć Jerry, miałeś jakieś, bo ja tutaj znaczy trailer mi się spodobał trailer był klimatyczny, tam było dużo takich nietypowych ujęć, troszkę właśnie gotyckich, mrocznych, troszkę kojarzących się z The Wickermanem i to się zapowiadało nieźle ale ja totalnie niczego nie czytałem, nie sprawdzałem recenzji, opinii, nic, po prostu usiadłem na świeżo, a ty? Wiesz to ja trailera nawet nie widziałem o. dla mnie po rajdach, które ubóstwiam, szczególnie drugi rajd. Uważam, że to jest jeden z moich ulubionych filmów w ogóle, nie tylko jeżeli chodzi o kino akcji, mhm. to po prostu wypatrywałem no, nowego filmu y, Gareta Ivansa, y, jak Kaniaczu, y, jak to się mówi i po prostu wiedziałem, mhm. że to jest dla mnie pewniak i y, na pewno go obejrzę, ale tym bardziej jeżeli sięgnął on po horror, bo co prawda y, tam dowiedziałem się już post factum, po Apostole, że on też y, robił te miniaturki chyba jedną czy dwie do VHS-ów ale ja VHS-ów cały czas nie nadrabiałem, więc, więc no teraz tylko mam dodatkową motywację, żeby to w końcu zrobić, ale dla mnie właśnie ta osoba reżysera to był ten Magnes i ja po prostu wiedziałem, że będę chciał to sprawdzić nieważne czy to będzie dobre czy, czy złe, bo po prostu jestem ciekaw jak on sobie w innym gatunku w innej konwencji niż akcji poradzi ja VHS-y znam, ale szczerze mówiąc nie patrzyłem, nie sprawdzałem nawet, które segmenty dokładnie zrobił Iwans. A tutaj właśnie też się trochę zdziwiłem, nie, że sięgnął po ten horror, ale stwierdziłem, no, czemu nie? Zobaczymy, co to będzie. I film przenosi nas do roku 1905. Śledzimy losy Thomasa Richardsona w tej roli Dan Stevens. Thomas, chcąc uratować swoją porwaną przez tajemniczą sektę siostrę, przybywa na odciętą od świata wyspę, gdzie, jak się możemy domyślać, odkrywa mroczne sekrety obecnej tam wspólnoty. Jak już wspomniałem, troszkę mamy tutaj właśnie te klimaty a la kult The Wicker Man. I śledzimy właśnie losy Tomasa, ale również istotny jest cały kult. Otóż trzej panowie Malcolm, Frank i Queen. Malcolm to był ten główny, nie? Uh -huh, tak. Malcolm, Frank i Queen przybyli na tę przedziwną wyspę i odnaleźli tam pewną prawdawną istotę, wokół której właśnie zbudowali wspólnotę religijną. Ta istota pojona krwią zapewnia urodzaj na wyspie, no ale w pewnym momencie dobrobyt się zakończył i wówczas no, nasi panowie w związku z tym, że cały ten kult, cała ta sekta się rozrastała, potrzebowali jakiegoś alternatywnego środka na no, zaspokojenie takich pierwotnych potrzeb, bo to jest bardzo specyficzna wspólnota, o czym zresztą zaraz pewnie więcej powiemy i w związku z tym właśnie porwali córkę pewnego no, biznesmena, to może złe słowo, no bo mówimy o roku 1905, ale bogacza ówczesnego, i zażądali okupu i właśnie w związku z tym żądaniem okupu brat naszej dziewczyny, czyli tutaj Tomas, przybywa na wyspę. No i właśnie mamy ten kult, mamy ten wątek głównego bohatera. Jak to wszystko ciebie trafiło? Trafiło do mnie bardzo. Bardzo mi się ten film całościowo podobał, mimo że uważam, że to nie jest jakieś specjalnie odkrywcze dzieło, natomiast ta układanka, która tutaj została stworzona przez Iwansa Z teoretycznie dosyć znanych motywów została bardzo dobrze rozegrana, w tym sensie, że on fajnie dozuje nam tajemnice, fajnie prowadzi nas do poszczególnych punktów kulminacyjnych w tej historii i to, co jest bardzo dobrą rzeczą w tym filmie, to jest to, o czym ty wspomniałeś, że tutaj nie tylko jest ważny wątek tego kultu, jako kultu, jako wiesz, czegoś takiego mistycznego, ale tutaj Tych można ludzi, powiedzieć, no, że jest słucham, wspólnoty. Ale też wspólnoty samej, tak? Ale właśnie tak, do, do tego zmierzam, że tutaj równie istotny jest ten wątek, taki powiedziałbym, obyczajowy, y gdzie widzimy, wiesz, funkcjonowanie tej wspólnoty w tym świecie przedstawionym to jak, y jakie ona miała założenia, jak to funkcjonowało kiedyś, jak to funkcjonuje dzisiaj, i z tego punktu widzenia trochę ten film o, o, o mi się kojarzył nie tylko z tym takim folk horrorem, do którego na pewno można by go było podciągnąć nawet nie tylko ze względu na skojarzenia z The Wicker Manem, ale trochę też z takim westernem, bo wiesz, tutaj mamy trochę motyw jak tak, tak, w spaghetti tak, westerny. Słucham? Tak, tak, tak, nawet bardzo to czuć. No, mhm. że wiesz, że mamy tego tajemniczego przybysza z mroczną przeszłością jak się okazuje, on działa trochę jak katalizator pewnych wydarzeń. To jest bardzo dobre, to, to naprawdę oglądało mi się wyśmienicie, a do tego ten film oprócz ciekawej i dobrze prowadzonej fabuły jest moim zdaniem bardzo fajnie nakręconym horrorem i pomysłowo nakręconym horrorem, bo tutaj naprawdę jest parę sekwencji takich, że wow, zbierałem naprawdę szczękę z podłogi. Hmm. Ja ci powiem, że absolutnie to zabawne, bo się trochę odwracają rolę dwa tygodnie temu czy trzy. Właśnie ja trochę bardziej broniłem Upgrade, a ty trochę bardziej krytykowałeś. Teraz właśnie chyba będzie na odwrót, bo ja mam z apostołem jednak kilka problemów. Jeszcze może wspomnę, że recepcja też jest w miarę pozytywna. 80% na pomidorkach, 6,4% na IMDB, no przy czym właśnie w porównaniu z takim Upgrade'em te oceny są niższe, ale to już mnie nie dziwi, bo Apostoł nie jest właśnie kinem stricte rozrywkowym, takim też z niskim progiem wejścia, bo jednak jest to film po pierwsze długi, bo trwa chyba 130 minut w sumie, czy nawet tam 130 ileś. A do tego jest, ma dość zakmatwaną fabułę i strasznie dużo się tutaj dzieje. Nie chcę powiedzieć, że trochę za dużo grzybów mamy w tym barszczu, ale jest ich wiele. Obserwujemy właśnie kilkanaście rytuałów i praktyk tej sekty. Widzimy, jak ona dokładnie funkcjonuje. Tak, Mamy, jak gdyby, takie państwo, kraj, tak samo zwańczy, który, jak nam głosi, nasz główny prorok Malcolm, jest właśnie krajem bez wojen, bez broni, bez pieniędzy, bez podatków i rządzi nią właśnie ten nasz kult wspierany przez Boginie wyspy. Mamy taką właśnie konserwatywną, fundamentalistyczną grupę modlitewną, religijną Mamy jakiś tam system zaproszeń, bo to nie jest tak, że każdy może tam przyjechać, trzeba jakby jakoś się tam sprawdzić albo uzyskać to zaproszenie. Yy, mamy właśnie tę ziemię, która niby sama obradza, no ale w którymś momencie coś się dzieje nie tak, zboża zaczynają być trujące, zwierzęta umierają, yy, stąd się bierze właśnie ten wątek porywania dla okupu potrzeby pieniądza. Yy, mamy system zasad, yy, zasad nakazów, zakazów, to takich... Nie wiem, no ten, nawet taki głupi zakaz opuszczania domu po wieczornym dzwonie, nie? niby nic takiego, ale no budzi w nas jakiś niepokój, czy to, że trzeba znać wersety tego ichniejszego Pisma Świętego na pamięć. To to wszystko sprawia wrażenie, że no, ta wspólnota jest nieprzyjemna budzi w nas raczej negatywne emocje. Ale tak jak już powiedzieliśmy, nie chodzi tylko o wspólnotę jako właśnie kult religijny, nie chodzi o wspólnotę jako jakąś tam masę, ale też poznajemy dość szczegółowo różne jednostki. Przede wszystkim tych trzech założycieli, Erisden, bo tak się nazywa ta, ta nasza wioska. Dostajemy wgląd w ich psychikę, motywację. Mamy Queen'a, który jest fanatykiem skorym do sprawowania władzy twardą ręką. Faceta, który ma problem z agresją i jest trochę takim narwańcem. Mamy Malcolma, który wydaje się szczerze wierzyć w ten swój kult, którego jest głównym prorokiem. Malcolm prawdopodobnie uważa, że czyni dobrze i też posuwa się dość daleko w tej swojej władzy, ale jednak posiada jakiekolwiek zasady moralne. Teoretycznie do pewnych czynów chyba się nie posunie, przynajmniej tak nam się wydaje przez większość tego filmu. Frank natomiast, czyli ten trzeci, stoi troszkę z boku, jakby nie do końca był przekonany, jeżeli chodzi o sens działania całej grupy. Do tego poznajemy też dzieci każdego z tych trzech panów bliżej. Tutaj między dwójką, właśnie jedną córką a jednym synem, nawiązuje się romans, miłość. Tutaj rozkwita. Mamy też jeszcze drugą córkę, która zaczyna sympatyzować z naszym głównym bohaterem. I to, co też tutaj super wypadło i bardzo doceniam, to fakt, że Iwans nie poszedł w kierunku takiego taniego, typowego też dla takiego kina romansu. Bo gdy tutaj nawiązuje się jakaś nić porozumienia między. Tomasem, a dziewczyną, której imienia niestety nie pamiętam. Pomożesz, czy. Też nie, nie, nie pamiętam, niestety. Boże. Nie, nie przypomnę sobie. W każdym razie ta relacja też jest taka bardziej, nie wiem, na płaszczyźnie emocjonalno-intelektualnej, a nie jakiejś taki erotyczne, jak to zazwyczaj bywa. Bohaterowie mają się ku sobie, ale bardziej przez to, że coś im nie pasuje w tym świecie przedstawionym i właśnie dochodzi do takiej jedności dusz, a nie do typowego romansu i miziania się tam w krytycznym momencie, o Boże, zaraz umrzemy, to może się pocałujemy. Nie ma tutaj właśnie takich tropów, które z wiadomo względów krytykujemy w horrorach i, i to przyglądanie się tym jednościom jest fascynujące, tylko dużo tutaj tego, strasznie dużo i tak naprawdę pierwsza godzina filmu troszkę mi się dłużyła, szczerze mówiąc. W pewnym momencie, gdy już dochodzi, nie chcę powiedzieć, że zaczyna się akcja, ale gdy, ta, gdy to wszystko eskaluje, nie, bo początkowo poznajemy ten świat, mamy masę ekspozycji, poznajemy wszystkich bohaterów, relacje między nimi, działanie tego kultu, a w którymś momencie już mamy tę typową intrygę, tak? czyli właśnie Tomas próbuje uratować siostrę, reszta próbuje go powstrzymać, mamy sojusze, konflikty, no to od tego momentu już się płynie przez tę drugą godzinę, ale pierwsza mi się trochę dłużyła i ostatecznie po sensie znaczy jestem zadowolony, ale ten chaos trochę zostaje mi w głowie i ja mam wrażenie, że ja za nie wiem, za miesiąc to już totalnie nie będę wiedział, czym jest ten film, że to wszystko mi się totalnie pomiesza. No nie wiem, mogę zrozumieć, że ten początek może się troszeczkę dłużyć. Ja z nim o tyle nie miałem problemu, że to, to co wspomniałem na początku, tu mnie złapało, złapało na haczyk to, że tutaj wiesz... Dostajemy naprawdę nieźle dosowane te wszystkie elementy tego świata przedstawionego. I z jednej strony, oczywiście, ta ekspozycja, to, to wprowadzenie jest długie, ale przez to, że wiesz, że cały czas mamy takie podbijanie zainteresowania, że wiesz, tu się pojawia jakaś tajemnicza postać, tu mamy ten motyw tych słoików, tutaj mamy te kwestie przybycia na wyspę nawet jeszcze wcześniej na przykład właśnie, i tak dalej, i tak dalej. To jest ciekawe, hmm? że że to właśnie to się rozkręca niby przez tę godzinę całą, ale w, zarazem zostajemy po prostu wrzuceni, nie wiem, w piątej minucie już jesteśmy tam, już jesteśmy w drodze na wyspę, w ósmej, nie wiem, jesteśmy na wyspie. Mam wrażenie, że niby wrzuca się nas na głęboką wodę, a potem właśnie to się rozkręca, jeszcze rozkręca, rozkręca, rozkręca, rozkręca. I potem, boom, dopiero intryga i przez godzinę już jedziemy do finału. Mhm. Znaczy, to tak dokładnie jest, tylko że wydaje mi się, że to celowe było ze strony Iwansa, że wiesz, on, z jednej strony, tak jak mówisz, jesteśmy od razu w tym centrum wydarzeń, można powiedzieć, czyli na wyspie, ale z drugiej strony właśnie ta podbudowa była konieczna, żeby to wszystko, co się w ostatnim akcie filmu dzieje, żeby to wybrzmiało. Bo gdyby, gdybyśmy my nie poznali tych postaci, wszystkich, chociażby wiesz, całej tej trójki przywódców kultu i tego, jakimi one są postaciami, gdybyśmy my nie poznali na przykład tego dwojga tych młodych Pomiędzy którymi się też tam jakaś nieć porozumienia nawiązuje, i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Gdyby nie dać miejsca właśnie całej tej społeczności na taki pewien oddech, i nie tego, żebyśmy my się z tymi postaciami jakoś tam zżyli, poznali to wszystko, jak to funkcjonuje, to wiesz, to by nie zadziałało to wszystko w, tak dobrze w końcówce. A tutaj, no, ja rozumiem, że można mieć z tym problem, no bo wystawia na cierpliwość na pewno Iwan z długością tego filmu, ale wydaje mi się, że to jest też pewnie trochę kwestia tego, że on tutaj miał tyle ładnego materiału, bo ten film jest naprawdę też dobrze nakręcony, że nawet ja przy całej mojej sympatii do tego filmu to ja się z tobą zgadzam, że tutaj można by było sporo z niego wyciąć. Że tutaj nie wszystko jest, jest konieczne. Ale to też na przykład, chociażby nawet w drugim rajdzie tak było też, że mimo naprawdę mojego uwielbienia dla tego filmu, to tam też były sekwencje takie, które niewiele wnosiły. One, wiesz, podbudowywały jakoś tam pewnie relacje na przykład pomiędzy postaciami, czy czy podbudowywały w pewien sposób, na przykład, nie wiem, coś, co się działo w świecie przedstawionym, ale te sceny były nieraz za długie. Można by to było gdzieś tam skrócić, e, zmienić i tak dalej. No nie wiem, czy to jest kwestia właśnie tego, że, że gdzieś tam Iwans dostał po prostu, wiesz... E, autorską rękę i wolność twórczą, że tak powiem, autorską rękę, źle to zabrzmiało, wolność twórczą od producentów i mógł sobie nakręcić film taki jak chciał i wiesz, trochę może zabrakło właśnie tej samokontroli, żeby gdzieś tam to trochę jednak przyciąć w któryś momencie. Hmm. Rzeczywiście film jest ładny. Właśnie gdybym miał wymienić jego takie zalety, no to ta cała lokacja, w której on jest nakręcona, ona robi wrażenie. W ogóle już na początku, po przybyciu, widzimy tę piękną dolinę, no to jest w ogóle przepiękny kadr i od razu Zapiera dech w piersiach. W ogóle charakteryzacja, kostiumy. Tutaj wykazano się sporą dbałością. Tak jak chwaliśmy za to The Witch. no to Tutaj mamy podobny przypadek. Mamy te stroje z epoki. Co do charakteryzacji też, ja sprawdzałem tych aktorów na IMDb i oni w większości wyglądają mocno odmiennie. Nawet córka jedna i druga one tutaj są bardzo urodziwe w filmie, ale na żywo wyglądają inaczej, po prostu jakby miały inną urodę poza kadrem, co mnie bardzo też zaskoczyło w tym kontekście. Kostiumy robią niesamowite wrażenie i cały ten świat żyje. Rzeczywiście czuć, że to jest właśnie świat tej epoki, to doceniam, ale jak ty mówisz, że niektóre sceny się mogą dłużyć, nawet nie o to chodzi, powiem ci. U mnie większym problemem jest to, że tych wątków jest bardzo dużo i nie wszystkie wybrzmiewają odpowiednio. To może nie jest tak, że tutaj jakoś mocno zmarnowano ich potencjał, ale miałem wrażenie, że można by z tym zrobić dużo więcej. Ci nasi młodzi bohaterowie, ich tragiczny los, to przecież to jest coś, co powinno tobą wstrząsnąć. A ja miałem wrażenie, że trochę się gubi w natłoku innych scen. Do tego w pewnym momencie właśnie od jak już wspomniałem, to jest społeczność, która miała być idyllą, tak? miała być utopią. Kraj bez wojen, broni, pieniędzy, podatków, miejsce, gdzie wszyscy są szczęśliwi, taka komuna trochę, ideał komunizmu, dzielimy się wszystkim, ale właśnie takiego komunizmu no, utopijnego, czysto teoretycznego, bez właśnie tego aparatu władzy niby, chociaż mamy tych trzech proroków cały czas, yy, no ale dla ludzi kraina mlekiem, miodem płynąca, ale nagle coś się psuje. Po pierwsze psuje się przez to, że ta bogini nie domaga z jakiegoś powodu i nie wiadomo, czy robi to celowo, czy nie, a po drugie dlatego, że no na wyspie pojawia się nasz zbieg i zaczyna panować chaos. Do tego ten konflikt charakterów, bo jak wspomniałem Queen, Frank i Malcolm to są trzy zupełnie różne jednostki. Aż dziw, że oni przez jakiś tam czas, przez kilka lat współpracowali ze sobą i ten, ta nasza wspólnota, ten nasz kult zaczyna się rozpadać. Nie Te nićmi, którymi to wszystko zostało zszyte, zaczynają się rozłazić, zaczynają pękać ja widzę w tym, tutaj w tym filmie, nie, że Iwans chciał pokazać, jak ta społeczność się spada tak naturalnie, jak ona popada w chaos. Jak się okazuje, że ta przyszłość jednak jest niepewna, że ten system wierzeń no może właśnie jest jakoś tam bezsensowny. Także może jednak tego Boga, tej bogini nie ma, albo że... Coś tutaj źle nasi wierzący zrozumieli, w tym wszystkim źle coś zinterpretowali. Zresztą to podejście do czczenia Boga też jest tutaj fascynującą kwestią. Nie chcę tutaj zgadzić za wiele, ale to nie jest coś typowego. Tak? I nawet jeżeli chodzi o składanie ofiar Bogu, to, to też nie jest coś, co w sumie... Chyba nie widziałem w żadnym filmie czegoś podobnego, jak tutaj przynajmniej teraz nie kojarzę. Ale chodzi mi o to, że ta społeczność się rozpada i to też jak gdyby zostaje ucięte w pewnym momencie nie bo mamy ciąg właśnie tam wydarzeń gdzie Queen przejmuje też kontrolę troszkę nad tą wioską wbrew temu że teoretycznie nie powinien był tego robić bo zasady tak zasady których wszyscy przestrzegają a tu nagle bum okazuje się że można je złamać i wszystko się rozsypuje Jakoś to też nie wybrzmiało dla mnie. tak? Ta, ta tragedia tej grupy tutaj nagle i jednostek, i grupy jednocześnie. To wszystko się miesza ze sobą, troszkę się gubi i tak jak właśnie upgrade nie potrafiło wzruszyć, czy zdenerwować, czy przerazić na koniec, tak tutaj wszystkie te emocje we mnie się tlą, ale nie mogą zapłonąć. No to widzisz, to, to wydaje mi się, że to jest kwestia gdzieś tam indywidualna, bo autentycznie nam się role odwróciły, bo wydaje mi się, że tutaj to właśnie dobrze wybrzmiało. W tym sensie, że jakby ta podbudowa i to powolne budowanie tej akcji, przedstawienie tych wszystkich postaci, których jest dużo i, i ja się w pełni zgadzam, że tutaj może jest nawet za dużo wątków, bo jak się podsumuje to wszystko, to myślę, że takich pierwszoplanowych postaci to mamy, myślę, że tam minimum z 7-8 osób, które gdzieś tam się mielą i i, i, wiesz, i i gdzieś tam poznajemy ich losy nieco bardziej, ale wydaje mi się, że właśnie ta powolność tych pierwszych dwóch aktów, dajmy na to, później procentuje, bo kiedy, wiesz, tam dochodzi do tej całej eskalacji, to ja to rozumiem, ja to czuję, ja to widzę, że, że to wszystko ma sens i, i też na mnie działało to emocjonalnie, w tym sensie, że wiesz, na przykład właśnie to, co widzimy, jeżeli chodzi o przemianę Queen'a, to, wiesz, ty mówisz, że to zasady zasadami, że to się nie powinno zdarzyć, ale wydaje mi się, że właśnie... Ale nie, nie, nie, właśnie ja to rozumiem, mm. tylko chodzi mi o to, że w tym momencie powinniśmy zobaczyć, jak, jak ta wspólnota się go spada. Tak... bo to jest ten zaczątek, nie? Iwans to, jest... mm -hmm. to chce nam pokazać, ale ja tego nie widzę. Ja widzę tylko, że ci ludzie są przez chwilę przestraszeni, a potem nagle jak gdyby odchodzimy od tego wątku, nie? Że właśnie porzucamy tę wspólnotę i znowu przechodzimy do wątku Tomasa i to wszystko zostaje trochę porzucone. Ja, wiesz, nie wiem, na przykład ginie tutaj jedna z tych młodych osób, nie, z tego młodego pokolenia. Uh -huh. I to, czy ta scena w ogóle, o tym też nie wspomnieliśmy, ale tak jak kojarzycie na przykład e, Iwansa e, z różnych z brutalnych sekwencji, to one tutaj też powracają, e, czy powracają, pojawiają się też w Apostole. Mamy kilka, w ogóle mamy dużo w sumie brutalnych sekwencji, przy czym one absolutnie nie są pokazywane, tak jak w rajdzie, tak? To nie jest taka, e, nie wiem, jakaś, no bo no wiecie, z jaką przemocą mamy w do czynienia z taką właśnie żywą, taneczną. A tutaj ona jest właśnie brudna, ona jest po prostu elementem tego świata. Ona nie jest czymś, co ma szokować, tylko ona tutaj istnieje w tym świecie i przez to dla nas jako widzów jest okropna, a w świecie przedstawionym jest po prostu no, czymś zwyczajnym zupełnie. I mamy kilka takich scen, które po prostu są elementem życia tej wspólnoty, jak na przykład upuszczanie sobie krwi. krwi. Ale mamy też bardzo brutalny rytuał oczyszczenia, i to mnie powinno też w gnieździe zwłaszcza mnie osobę, która jest wyczulona na takie rzeczy, bo to jest potwornie smutna scena, tam doszło do takiej tragedii w życiu tej młodej osoby, chwilę wcześniej i jeszcze teraz to wszystko eskaluje dalej, że ja powinienem być psychicznie zgnieciony, ja powinienem płakać przed monitorem, a właśnie nie byłem w stanie, bo za dużo było bodźców innych, za dużo... No nie, no, rozumiem, ale to mówię, wydaje mi się, to jest kwestia indywidualna, bo na mnie zrobiła ta scena wrażenie, to, to nie, nie, nie, nie tylko jakby sama scena pod kątem, wiesz, fabularnym i emocjonalnym, mm -hmm. ale też na przykład bardzo mi się podoba, jak ona jest nakręcona. Tam mamy ten taki bardzo w sumie prosty zabieg formalny, którego ja sobie chyba nie przypominam, żeby był w takim stylu gdzieś wykorzystany, czyli wiesz, trochę widzimy akcję z oczu bohatera w bardzo specyficznym kontekście, w bardzo specyficznej mm -hmm. sytuacji i to mnie to trochę, powiem otwarcie, naprawdę wywróciło na drugą stronę. Jak, mimo, że to wiesz, to jest naprawdę tam parę sekund, kiedy mamy tutaj właśnie te, te, te, ten element wykorzystany, ten zabieg formalny, ale to naprawdę zrobiło na mnie bardzo mocne wrażenie i tutaj jest więcej takich sekwencji. Wiesz, jak na przykład mamy Coś, co wydaje mi się, że wielu twórców by w ogóle zawarło dosłownie w paru zdaniach, mamy retrospekcję z życia Tomasa i zaprezentowanie dosłownie jego mrocznej tajemnicy. To wiesz, to myślę, że scenariuszowo nie, nie wymagała ta sekwencja całej takiej długiej sceny, jaką tutaj otrzymaliśmy, ale to też było tak mocne i tak mi się szalenie podobało, bo ta, ta cała scena w ramach tej retrospekcji, którą dostajemy, ona jest też świetnie nakręcona i, i wiesz, i tutaj jest bardzo wiele właśnie tego rodzaju elementów. nie, no to... to jest majstersztyk w ogóle audiowizualny, nie to jak mhm. to jest w ogóle i praca kamery i też scenografia i te płonące krzyże, przecież to robi niesamowite wrażenie. A ja ci powiem, że ta scena była tutaj potrzebna w tym filmie, bo y, ja mam też problem, znaczy mam, miałem bardziej, bo teraz już y, po właśnie w skończonym sensie to zmalało, ale ja miałem przez pierwsze, nie wiem, pse, no może i całą godzinę problem z głównym bohaterem, bo nasz Tomasz, jak już powiedzieliśmy w tej roli Dan Stevens, on przyjeżdża jako ten obcy, tak jak ta osoba z zewnątrz, ale musi się zarazem wtopić w otoczenie, bo wie, że szukają go tutaj na miejscu. Niby udało mu się tam obejść coś w rodzaju systemu zabezpieczeń i no, niestety ktoś inny ucierpiał w związku z tym, ale on jednak jest obcy, a on niekoniecznie się wtapia w to otoczenie. On cały czas ma taką minę, że gdybym ja tam szukał jakiegoś właśnie szpiega, zbiega czy coś, to bym do niego pierwszego podszedł, bo on po prostu wygląda, no za przeproszeniem, jak kot na puszczy. Przez większość czasu no, ten wyraz oczu, ta, ta jego taka apatia, jakaś właśnie agresja gdzieś tam, zakorzeniona w nim głęboko, to się z niego wylewa i to mnie strasznie wkurzało, bo. No, właśnie, rzucał się w oczy tym. To po pierwsze już mi nie pasowało troszkę do y, jego funkcji. Potem, okej, okay, zrozumiałem, z czego to wynikało, bo mamy tę całą jego historię genezę tego, kim on jest teraz, ale nadal. Mm. Moim zdaniem to powinno zostać trochę stopniowane, bo ja rozumiem, o to chodzi tak nie spojlując, że Tomasz ma też pewne przejścia związane z religią i w ogóle z religijnością, z pobożnością, z walką o wiarę, za wiarę, przez wiarę i teraz jest na tej wyspie i to powinno w nim budzić opór jakiś taki właśnie budzić te emocje i jakoś odciskać na nim piętno, a on jest taką trochę takim kamieniem, nie już po prostu od początku właśnie wykrzywistym z tym grymasem i no, znaczy po sensie rozumiem skąd to się wzięło, ale nadal jakoś mam z nim troszkę kłopot. Znaczy też rozumiem twoją argumentację, natomiast ja go bardziej odbierałem w zasadzie od samego początku jako, wiesz, takiego bezimiennego, na przykład z Westernów Sergio Leone, który przyjeżdża do tego miasteczka i wszyscy jakby czują, że coś z nim jest nie tak, bo tutaj tak naprawdę z jednej strony ja się w pełni zgadzam, że on tutaj powinien budzić podejrzenia, ale on te podejrzenia budzi. Tylko, tylko właśnie Iwans pokazuje, że mimo tego, że on te podejrzenia budzi, to właśnie on potrafi sobie poradzić jakby z gdzieś tam z tą społecznością i to, co ty nazwałeś tym rozbrojeniem systemu zabezpieczeń, to przecież przez długi okres czasu, mimo że on jest w kręgu podejrzeń, to udają mu się na tyle sprawnie lawirować, że, że wiesz, że unika zdemaskowania, nie? Także wydaje mi się, że to jest tak, że to są takie rzeczy, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości, natomiast wydaje mi się, że sam Iwans w scenariuszu zadbał o to, żeby to odpowiednio mimo wszystko podbudować i żeby nam dać takie, czy żeby wybyć nam tego rodzaju podejrzenia, czy, czy jakieś obawy, czy, czy takie jakieś negatywne emocje w stosunku do bohatera albo w stosunku do scenariusza z ręki. Hmm. Chociaż dla mnie nadal ten film nie jest aż tak inteligentny, jakby chciał być, ale no, rozumiem to tak, no bo też tak to widzę. I jeszcze tutaj bym podkreślił, że ta cała religia, nie? bo ona z jednej strony jest wymówką dla właśnie ludzkiej rządzy władzy, dla ludzkiego barbarzyństwa, w ogóle dla ludzkich ułomności jako takich. Ale z drugiej strony my tutaj w tym filmie mamy, bo w sumie tego nie podkreśliliśmy, realny kult, realnej dla świata przedstawionego oczywiście, istoty nadprzyrodzonej. Więc ten wątek też jest tutaj cały czas obecny, chociaż przez długi, długi czas jest na dalszym planie. Tam Początkowo widzimy jakąś zjawę gdzieś w korytarzu, my nie wiemy do końca co to jest, bo też w sumie to jest trochę niepotrzebne, ale nasz bohater zażywa Laudanium prawdopodobnie, no bo skoro 1905 rok, 1905 rok, no co to innego mogło być, no i jak wiemy to może w nim wywoływać już halucynacje, tutaj w ogóle Iwan sobie z tym nie pogrywa, tak on nie stara się bawić z nami tym, czy rzeczywiście bohater coś zobaczył, czy może to tylko Laudanium, nie, to jest tak troszkę czapy ten cały wątek no chyba, że to też jest powiązane z tą z traumą, tak, że on się w ten nie, sposób no, ja, gdyby, to leczy... ja to jednoznacznie odbieram jako traumę i to dla mnie to było od początku wiadomo, że wiesz, to jest człowiek, który, mówię tutaj o Tomasie, który ma poważne problemy ze sobą. Znaczy I... tak, ale po prostu wiesz, samo to, że on zażywa to laudanium, no to można po prostu być od niego uzależnionym, tak zwyczajnie, nie więc... Tak, tak, tak, rozumiem. Dlatego no. to, to jest tak troszkę, no, no nie wiemy do końca, po co to jest? No chyba tylko, żeby podbudować właśnie tę teomę. No to okej, okay, ale dla mnie to troszkę mało. Ale właśnie... To, co mi się bardzo podobało, to to, że ten wątek nadprzyrodzony i od strony formalnej i fabularnej jest ciekawy zwyczajnie. Nadal on się też, moim zdaniem, gubi w natłoku innych rzeczy, ale nie wiem, gdy mamy scenę w ścieku krwi i jakiś tam resztek no, to jest ludzki, scena, naprawdę. tam się pojawia ożywiony kurczak nagle i... No, i jeszcze coś do tego, no to przecież to jest przerażające i to jest scena, jak coś za mną chodzi, tak? czyli coś kroczy za bohaterem i my nie wiemy, czy on ucieknie, prawdopodobnie nie ucieknie i to jest no, przerażająca rzecz. Mamy scenę z właśnie z tą rodzajem, tak? z taką metaforą, symboliką tego tej właśnie bogini urodzaju, gdzie najpierw kwitną, a zaraz potem obumierają winorośla. I to też jest w sumie od strony technicznej, pod kątem technicznym wykonane bardzo, bardzo dobrze. To robi niesamowite wrażenie. Mamy tę maszynę do rytuału oczyszczenia. Teoretycznie prosta rzecz. Każde muzeum Tordruch pewnie ma coś takiego, ale no to jak to zostaje zastosowane właśnie ten cały rytuał z jakimiś konturami, jakimś takim czarnym sklanem wokoło wygląda to upiornie i do tego jeszcze mamy no tak powiem pół żartem, pół serio człowieka, koszyk Człowiek, koszyk, istota po prostu rodem z Silent Hilla. Tak jak w Silent Hillu na pewno kojarzycie piramidę głowego, no to to jest piramida głowy, tylko bez piramidy. Zamiast tego ma koszyk. No, nie do końca, ale no, kurczę, to jest tak przerażająca, upiorna postać, że to się w głowie nie mieści. No Uy jest to tak jak wymieniasz te wszystkie aspekty, to ja zaczynam nawet jeszcze wyżej oceniać ten film niż go oceniałem, dlatego że <głos> na przykład chociażby wychodząc od samego początku tego, co wspomniałeś, to wydaje mi się, że sama kwestia tej religii jest tutaj interesująca, bo tutaj nie ma jednoznaczności w całym tym wątku. W tym sensie, że i nasz główny bohater ma pewne zaszłości, tak jak wspomniałeś, z religią i to, co tutaj widzimy w kontekście tego kultu, no to tutaj można powiedzieć, że nawet jak się spojrzy na, na tych bohaterów, tych ojców, założycieli, to widać, że oni reprezentują różne podejście do religii. Że właśnie to, co wspomniałeś, że mamy tutaj tego Malcolma, który jest w zasadzie prawdziwym wierzącym, a mamy z drugiej strony postać, która... No w dużej mierze tak naprawdę wykorzystuje ten kult dla, dla swoich własnych celów. I, I to jest fajne, bo to wiesz, ma chce być bogiem nawet. Tak nie? tak, więc wiesz, więc tutaj mamy róż, prezentację różnych postaw w kontekście religii. to jest, to jest naprawdę ciekawe i, tutaj mamy raz wiele właśnie takich fajnie zaprojektowanych sekwencji o których ja wspomniałem, że, że na pewno zostaną we mnie na dłużej, bo tutaj przecież też w końcówce jak już eskaluje i mamy kilka też takich naprawdę mocnych scen, to, to naprawdę one są mocne i naprawdę robią wrażenie do tego właśnie Mamy tutaj do czynienia z taką dbałością o szczegóły, bo tutaj, takich rzeczy jak wspomniałeś o tej winorośli, to tutaj jest więcej takich fajnych, pojedynczych, krótkich stenek, mm. które czasem jak wiesz, jak to się mówi, że siedzisz w domu, a też ten Netflix dystrybuuje, w ogóle siedzisz przed komputerem w domu na przykład i siedzisz z jednej strony oko w ekranie, z drugiej, z drugiej strony oko w, tele, w telefonie na przykład, albo cokolwiek innego, to nawet niektóre te scenki by ci mogły umknąć, a tutaj widać, że ten scenariusz jest właśnie przesycony takimi różnymi szczególikami, które mają nam budować ten, ten świat i, i dla mnie to pod tym kątem działa i przede wszystkim tak jak mówię, że się przy Upgrade nie zgadzaliśmy, bo tam finał mi psuł tak naprawdę przyjemność z seansu, tak tutaj odniosłem wrażenie, że chyba nie dałoby się lepiej tego spuentować, naprawdę to było bardzo bardzo dobre zakończenie fajnie puentujące całą tę opowieść, dla mnie przynajmniej i, i bardzo mi się to podobało gdzie w finale dotarliśmy Hmm. No to żeby nie było, to, że ja tak dużo chwalę w sumie, to powiem ci, że troszkę mi się nie podobało prowadzenie Tomasa w końcówce i prowadzenie też tego młodego chłopaka. Chodzi mi o scenę w chacie w wiosce, Aha. gdzie dochodzi do jednej tragedii i tam chłopak troszkę no, zawalił sprawę, mógł zrobić coś prostego, aby sytuacja rozegrała się zupełnie inaczej, a potem Tomasz w chacie też troszkę, tam mamy taką scenę nagle dialogu zupełnie niepotrzebną, która właśnie ma na celu wpakowanie bohatera w tarapaty, no bo on w tym momencie jednak powinien walczyć o przetrwanie, a nie wydawać się w jakiekolwiek pogawędki, nieważne z kim, nieważne o czym, nieważne w jakiej okoliczności, po prostu powinien uciekać stamtąd. I to są takie momenty, gdzie troszkę scenariusz ogłupia bohaterów, żeby pchnąć akcje tam w takie to, jak to sobie Iwan właśnie zażyczył. Do tego Queen ogólnie ma pod koniec trochę za dużo energii życiowej, tak? On też doznaje różnych objażeń. No to prawda, i... to, to, to akurat jest prawda on jest właśnie troszkę jak bohater Upgrade tutaj w końcówce i jeszcze sam finał, ja nie rozumiem niektórych wątków z finału, powiem ci właśnie powiązania na przykład naszego głównego bohatera z samą boginią, zupełnie nie zrozumiałem skąd to się wzięło i w końcówce to jeszcze wybrzmiewa dalej, bo ja najpierw myślałem, że to tylko takie słowa padły z ust naszej postaci nadprzygodzonej, że to nie ma znaczenia, także to jest właśnie element tego kultu, to się okazało, że jednak to wybrzmiewa dalej, ja nie rozumiem dlaczego i ten absolutny finał Ostatnie pożegnanie i ten, ten, ta taka sentymental sentymentalność, ale tutaj akurat z tej niższej półki, te, te słowa módl się za mnie, nie, to mi trochę się gryzło, bo rzeczywiście właśnie wcześniej nie było takich, mam wrażenie, momentów, elementów yy, fabuły, a tutaj to się pojawiło, Czy to nie jest tak, że to przekreśla, Nie, Dla mnie największą wadą, przepraszam, największą wadą tego filmu jest to, że właśnie tu jest tego tak dużo, że ja trochę w tym tonę, że nie wiem, dla mnie to by było lepsze, może jako serial, cztery odcinkowe, żeby chociaż te cztery godziny czy trzy i pół było na rozwinięcie tego wszystkiego, bo tutaj super, że była ta wolność twórcza, że można było wetknąć więcej tego właśnie tej autorskiej wizji Iwansa, ale moim zdaniem nadal troszkę brakło mu czasu na rozwinięcie pewnych rzeczy. No, pewnie tak, pewnie by się to lepiej sprawdziło w serialu. No, Ja całościowo oceniam ten film bardzo pozytywnie. Mówię, to nie jest dla mnie, wiesz, jakiś tam 9 na 10 nawet film, ale to jest bardzo dobra, gatunkowa robota, i przede wszystkim mi się też podoba właśnie ten specyficzny miks, że mamy właśnie ten styk takiego trochę westernowego klimatu z horrorem, z folk-horrorem, i, i jeszcze do tego wszystkiego właśnie sporo ilość tych wątków obyczajowych, bo mimo tego, że tak jak wspomniałem na początku tutaj to nie jest specjalnie odkrywcze, no to jest na tyle fajnie skonstruowane, że naprawdę z dużą przyjemnością mi się to oglądało. Ale jako, to jest wiesz, dość odkrywcze w gruncie rzeczy. bo to no, no, jest tam mnogość świeżości, świeżości, nie? Mnogość perspektyw przede wszystkim. To jest odkrywcze i oryginalne, bo zazwyczaj mhm. stydzi się tam bohatera, który reprezentuje jedną z perspektyw przedstawionych tutaj. A tutaj masz właśnie trzy perspektywy u tych naszych głównych proroków. Trzy perspektywy u dzieci tych proroków, bo w sumie nawet ta nasza para, która tutaj się kocha, to oni też trochę inaczej patrzą na świat i na swoją przyszłość. Nie? Masz perspektywę tę zupełnie z zewnątrz i to perspektywę najpierw obserwatora z zewnątrz, bo początkowo Tomas przecież jest po prostu tym obcym w tym świecie, a potem, gdy poznajemy jego genezę, no to też patrzymy na to jeszcze inaczej, nie? Z perspektywy tej osoby, którą religia w jakiś sposób yy, skrzywdziła, złamała, czy też po prostu zawiodła, zdradziła, nie wiem jak to ująć, ale wiesz, do czego zmierzam? Nie, więc tych tak, tak, perspektyw tak. jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i to jest oryginalne. Mhm. Uh -huh. Ja wiesz, mi chodzi o to, że jakby to, to nie jest, to co ja mówię, że to nie jest specjalnie jakieś odkrywcze, to chodzi mi o to, że jak, wiesz, jak widzisz te poszczególne części składowe, no to wiele rzeczy już widzieliśmy, natomiast no, na pewno pewnym powierzy, po pewnym powiewem świeżości jest właśnie to, że one zostały połączone tak jak zostały połączone i ta konstrukcja no, do mnie ewidentnie trafia, nie? także dla mnie bardzo, bardzo na plus. No dobra, czyli ty absolutnie polecasz. Ja, tak. znaczy ja też polecam, żeby się zapoznać. Ja się czułem, no czuję się zawiedziony. No, w ogóle to śmiesznie we mnie brzmi, bo ja też chwalę tutaj nie, że kostiumy, lokacja to wielowątkowość, wiele perspektyw okaga, ale ja autentycznie czuję się zawiedziony, ale nie na zasadzie właśnie, że o beznadziejne coś tam się pojawiło, tylko no. Tak jak mówię, no nie odczułem tych emocji, które spodziewałem się odczuć. Troszkę się gubię w tym wszystkim. Znaczy, te Większość wątków da się łatwo prześledzić od początku do końca, wyłożyć. Poza tym właśnie jednym, którego do końca nie rozumiem. Ale nadal, no kurczę, właśnie szkoda trochę. No bo to myślę, że mógł być świetny film, genialny film naprawdę, o którym ja bym tutaj no, peany wypowiadałbym bym piał z zachwytu, a ostatecznie, no tak nie jest. No, ale mimo wszystko myślę, warto się zapoznać. Jeszcze jak macie, nie wiem, do wyboru kult z Cage'em, a to, no to absolutnie wsięgnijcie <śmiech> po stoła. I co, Jerry? Już późna godzina, nie? Trzeba wracać do domu. Tak, dzwony słychać już było, także Tak, tak już ojciec Malcolm, ojciec Malcolm będzie krzyczał. Dobra, to dzięki serdeczne za, za rozmowę, Michale, Jerszławie. Dzięki, dzięki. A Wam, kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanych zbiorów, udanego weekendu. I do usłyszenia w następnym, nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejnym, nawiedzonym podcaście. Dear Mom and Dad, I've been at a sleepaway camp for almost three weeks, and I'm getting very scared.